Alatine. Nowo zgłoszone do sprzedaży, wyremontowane, duże, czteropokojowe kondominium. Trzecie piętro. Balkon, prywatny parking. Podatek roczny 950 dolarów. Niski asesment pokrywa standardowe pozycje plus ogrzewanie i gaz. Cena wywoławcza to jedyne 79 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonisz już teraz. 847-647-4000. 847 647, 847 647 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Rynek realnościowy w Ameryce wydaje się normalny. Szokujące ceny domów w Dolinie Krzemowej. Według oficjalnych danych ceny domów luksusowych wzrosły o 4,2% w pierwszym kwartale roku, choć nie był to tak duży skok jak w przypadku ogólnych cen domów. Był to dziewiąty z kolei kwartał, w którym pierwsze 5% domów, najdroższych, zostało pokonanych przez pozostałe 95%. Średnia cena domów nieluksusowych wzrosła o 7% w ujęciu rok do roku. Grupa branżowa reprezentująca producentów okien i drzwi przewiduje, że wysoki poziom wzrostu na rynku nowych budów będzie utrzymywał się do 2019 roku. Nowy raport przygotowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów zauważa, że w 2016 roku całkowita liczba nowych budów nadal rosła. Raport ten prognozuje, że liczba budów domów jednorodzinnych skoczy w 2017 roku o kolejne 10%. Według najnowszego, głównego wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i First American Bank, rynek nieruchomości w kraju jest teraz normalny. Należy jednak mieć na uwadze, iż wskaźnik odzwierciedla bieżącą cenę domu, pozwolenie i dane o zatrudnieniu. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wskazuje, że w łącznym ujęciu liczby te dają wynik normalny, ale trzy oddzielnie rozpatrywane komponenty różnią się od tego, co można by uznać za normalne. Zatrudnienie osiągnęło najbliższy poziom, bo 98% normalnej aktywności. Za to poziom cen domów wyniósł 150%, a pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych skromne 53%. Rozpadający się dom o powierzchni 900 stóp kwadratowych w Palo Alto w Kalifornii sprzedał się niedawno za cenę, która załamała nawet brokera pośredniczącego. Malutki domek położony na niewielkiej działce w Dolinie Krzemowej został sprzedany za 2,5 miliona dolarów. Mimo to CNBC podając informacje nie użyło słowa bańka realnościowa do opisania rynku nieruchomości w Dolinie Krzemowej. Zdaniem stacji telewizyjnej niektórzy uważają, że rynek osiągnął swój szczyt cenowy, ale jak twierdzi spowolnienie jeszcze nie nastąpiło. Uwagę prosimy osoby poszukujące taniego, luksusowego domu na przedmieściach. Crystal Lake. 15-letni dom w stylu kolonialnym na jednoakrowej parceli. Wyceniony 25 tysięcy poniżej realnej wartości rynkowej. Szczegółowe informacje pod numerem 847 647 4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. 847 647 4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 847-647-4000 Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Heights. Nowy na rynku, duży murowany ręcz, dom parterowy na pół-akrowej parceli, cztery sypialnie, dwie nowe łazienki, duża nowoczesna kuchnia, wykończony basement, niski podatek. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Zła ocena kredytowa może oznaczać wyższe składki ubezpieczeniowe dla właścicieli domów. Gwałtowny spadek liczby zaciąganych kredytów typu Dziambo w pierwszym kwartale. Mniejsza pomoc w przeprowadzkach ze strony pracodawców. Drzewa to złoty interes. Nowe badanie pokazuje, że właściciele domów, którzy mają niezbyt dobrą ocenę kredytową mogą zapłacić dwukrotnie, a w niektórych przypadkach nawet prawie trzykrotnie więcej za ubezpieczenie nieruchomości niż ich sąsiedzi z dobrym ratingiem kredytowym. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie serwisu internetowego insurancequotes.com. Laura Adams, starszy analityk ubezpieczeniowy z Insurance insurancequotes podkreśla, że kiedy ocena kredytowa konsumenta jest niska, jego składki na ubezpieczenie mogą być nawet dwukrotnie wyższe. Analizy przeprowadzonej przez publikację Inside Non-Conforming Markets w pierwszym kwartale roku nastąpił gwałtowny spadek liczby zaciąganych kredytów typu Jumbo w porównaniu do ostatniego kwartału 2016 roku. Wyniki pochodzą od tych kredytodawców, którzy dostarczają relatywnie wczesne sprawozdania o ich działalności związanej z zaciąganiem tego typu kredytów. Zdaniem tych kredytodawców spowolnienie to prawdopodobnie wynikało z czynników sezonowych oraz wyższych stóp procentowych. Pracodawcy w całym kraju nie są tak hojni jak kiedyś, jeśli chodzi o pomoc pracownikom w relokacji. The Wall Street Journal donosi, że mniej firm oferuje pomoc hipoteczną w ramach swoich pakietów relokacyjnych. W rzeczywistości, jak twierdzi gazeta, tylko 4% amerykańskich pracodawców oferuje taką pomoc. Zaledwie 3% oferuje pomoc w zakresie wkładu własnego, a 8% nadal zwraca opłaty należne na rzecz specjalistów z branży nieruchomości. Pieniądze może i nie rosną na drzewach, ale ich zasadzenie może zwiększyć wartość domu i obniżyć koszty energii. Według magazynu Realtor, amerykańska służba leśna Forest Service twierdzi, że zasadzenie jednego drzewa przed domem może podnieść jego cenę sprzedaży średnio o 7 dolarów. Zasadzenie drzewa po zachodniej stronie domu może obniżyć rachunki za energię o 3% w ciągu 5 lat i do 12% w ciągu 15 lat. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Spadek liczby nowych budów w kwietniu, wzrost optymizmu firm budowlanych Regulacje dotyczące cięć pobudzają wzrost na rynku nieruchomości Spadek zaległych płatności z tytułu kredytów zabezpieczonych przez Federalną Agencję Wieszkaniową i Departamentu Spraw Weteranów Wojennych w pierwszym kwartale Początkujący nabywcy ponownie odkrywają renowacje. Zdaniem rządu, w kwietniu nastąpił spadek liczby nowych budów do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Budowy nowych domów osiągnęły sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 1 170 000 jednostek, co oznacza spadek o 2,6% w porównaniu do skorygowanego szacunku z marca. Jednak rząd twierdzi, iż to nadal o 70% powyżej tempa z kwietnia 2016 roku. Tymczasem firmy budowlane w całym kraju nadal mają zaufanie do rynku nowo budowanych domów jednorodzinnych. Wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo wzrósł w maju o dwa punkty, do drugiego najwyższego poziomu od czasu kryzysu. Przewodniczący National Association of Home Builders Granger McDonald powiedział, że liczba ta wskazuje, iż umacnia się optymizm budowniczych wobec rynku realnościowego. Budowy nowych domów są nadal poniżej popytu Jeden z bankierów uważa, że rząd federalny mógłby naprawdę pomóc to zmienić. Mark Wittner, starszy ekonomista banku Wells Fargo, powiedział stacji Fax Business, że Waszyngton może zrobić wiele, by pobudzić budowę nowych domów poprzez zredukowanie regulacji, które zwiększają koszt nowego domu. Jego zdaniem wiele z nich jest związanych ze środowiskiem. Według Marka Wittnera, milenialsi coraz szybciej stają się właścicielami domów. Obecnie stanowią oni najszybciej rosnącą grupę nabywców. W wyniku sezonowej tendencji w pierwszym kwartale roku nastąpił znaczny spadek zaległych płatności z tytułu kredytów zabezpieczonych przez FHA i VA. Według analizy przeprowadzonej przez Insight FHA VA Lending nastąpiły znaczne spadki liczby zaległych kredytów. Liczba kredytów zabezpieczonych przez FHA przeterminowanych od 30 do 60 dni spadła o 28%. Według publikacji stopa zaległości hipotecznych z tytułu krótszych złok w płatnościach gwałtownie spadła. Dom po raz pierwszy wydają coraz więcej pieniędzy na przebudowy, jak wynika z ankiety House and Home przeprowadzonej po raz szósty wśród 100 tysięcy właścicieli domów. Główny ekonomista House and Home powiedział stacji CNBC, iż badanie pokazuje również, że to właśnie baby boomersi napędzają rynek remontów. Twierdzi on, że pokolenie wyżu demograficznego odpowiada za 50% wydatków na remonty, czyli 3 razy więcej niż milenialsi. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 Internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian 8476474000. posiadłość.com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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. z rynku nieruchomości. Coraz więcej właścicieli domów nie zalega ze za spłatą kredytu hipotecznego. Nie należy obawiać się bańki realnościowej. Duże zyski sprzedających w pierwszym kwartale. Gorący rynek w perspektywie. Liczba amerykańskich właścicieli domów, którzy borykają się z poważnymi problemami finansowymi, nadal maleje. Najnowsze dane liczbowe od Atom Data Solutions pokazują, że w całym kraju jest około 5,5 miliona właścicieli domów, których kredyty hipoteczne są warte co najmniej o 25% więcej niż ich domy. Darren Blomquist, wiceprezes Atom Data Solutions, powiedział jednak The Wall Street Journal, że to tylko połowa historii. Jego zdaniem istnieją pewne rynki o znacznie wyższej koncentracji ujemnego kapitału własnego. Na przykład w Cleveland prawie 23% właścicieli domów zalega ze spłatą kredytów hipotecznych. Szybko rosnące ceny domów powodują zazwyczaj, że niektórzy zaczynają obawiać się słowa na literę B – bańki realnościowej. Jednak partner PWC, Mitch Rochelle, nie należy do tych osób. Powiedział on stacji Fox Business, iż owszem, na niektórych rynkach kupno domu stało się dla niektórych niedostępne. Mitch Rochelle uważa jednak, że nastąpi to stopniowo i w warunkach wolnego rynku, w przeciwieństwie do tego, jak wyglądało to 10 lat temu. Właściciele, którzy sprzedali dom w pierwszym kwartale 2017 roku osiągnęli największe zyski od blisko 10 lat. Według przygotowanego przez Atom Data Solutions raportu dotyczącego sprzedaży domów w USA w pierwszym kwartale średnia cena domów wzrosła o 44 tysiące dolarów od czasu jego zakupu. Jest to średnio 24% zwrot z ceny zakupu. Średnia cena nie była tak wysoka od trzeciego kwartału 2007 roku. Pojawia się tutaj jednak pewien paradoks. Darren Bloomquist, starszy wiceprezes Atom Data Solutions stwierdzi, że właściciele domów nadal pozostają w swoich domach dłużej, zanim zdecydują się je sprzedać. Typowy sprzedający w pierwszym kwartale był właścicielem swojego domu przez około 8 lat prawie dwa razy dłużej niż przed wielką recesją. Jak twierdzi, jednym z powodów jest utrzymujący się niedobór nieruchomości na rynku. W miarę, jak ceny domów nadal rosną, eksperci starają się patrzeć na sytuację z historycznej perspektywy pośród doniesień lokalnych mediów o gorącym rynku realnościowym. Ken Rosen z Fisher Center for Real Estate and Urban Economics powiedział CBS News, że jest w tym coś w dużym stopniu przewidywalnego. Niemniej jednak zapasy pozostają na historycznie niskim poziomie i obecnie mamy silny rynek sprzedawców.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 Osiem cztery siedem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 To już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień. O zwykłej porze. Do usłyszenia.